Otóż tak jak często można powiedzieć, przed Świętą jesteśmy tutaj w Domu Fundacji jako wspólnotat trudnych małżeństw cyfar na naszych rekolekcjach. Otóż po 89. roku w naszej katolickiej ojczyźnie stała się taka straszna rzecz, że oswoiliśmy się zbyt bardzo, że w ogóle oswoiliśmy się z rzeczywistością rozpadu małżeństwa, z rzeczywistością rozwodów. Jeszcze te 12 lat ktoś, kto przeżywał w takiej sytuacji u siebie, czy w rodzinie, wstydził się tego, nie wiedział o tym mówić. Natomiast dzisiaj ludzie uważają że się wierzących związku się przed towarzystwem miejsców pracy. W jakiś to sposób pozbywają się właśnie niezaradnego męża czy już nie żony. Można by się zastanawiać, skąd tyle biedy, tyle cierpienia dzisiaj. Małżeństwa, rodzina. Dlaczego tak się dzieje? Natek Kulikowski, taki doradca życia małżeńskiego, rodzinnego poznania, mówi, że zakwestionowaliśmy i odrzuciliśmy, Boży pomysł na życie mężczyzny i kobiety w małżeństwie. I to jest chyba najtrafniejsza diagnoza opisująca, czy nie dosyć ogólnie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. No jeśli rzeczywiście tak jest, rzeczywiście odrzucamy pomysł Pana Boga. Rzeczywiście kwestionujemy Jego naukę. Wiele małżeństw tak zwanych katolickich tak naprawdę żyje jak w świecie, żyje jak poganie. ślub w Kościele jedynie formalnością, jedynie jakimś takim rytuałem a później życie niezmiennie, nie, nie jest na zawsze Bogiem. Pan jest po prostu wzięty na nas, i jest zrzucony. I jakie są skutki takich decyzji, takich wyborów, to y, najlepiej wiedzą ci, którzy w szkole, tak jak ja, jak większość cię w Polsce. Najbardziej cierpią dzieci. Dzieci są największymi ofiarami w tej sytuacji, bo to z nich wszystko wychodzi można by tu długo mówić, ale może wystarczy tyle, że małżeństwo jest taką rzeczywistością, którą trzeba dbać. Zróbmy uwagę na przykład, ile wysiłku, energii poświęcamy na to, żeby utrzymać się w pracy. Jeździmy na studia podyplomowe, na kursy, szkolenia, konferencje. I małżeństwo jest też taką rzeczywistością, którą trzeba inwestować. Trzeba inwestować w tym stanie. I trzeba robić to mądrze. Skoro wziąłem w z Katolickim, to tutaj mam szukać ratunku. Jak mam na przykład fordę, to przejmę gwarancję i jeżdżę do fordę. Jak mam oplaty, jeżdżę do oplaty. Chodzi o to, że są różne rodzaje pomocy, często zgubne, są różne psychologie na przykład. Są też tacy w naszych szeregach, w naszej północie, którzy szupali ratunków po ludzku i jakoś tam się zawiedli, czy wręcz się pogubili, czy wręcz yy, należycie się jeszcze Jesteśmy tutaj na naszych rekolekcjach, które mamy mniej więcej co pół roku, tu dla Lublina i najbliższej okolice. Mamy też rekolekcje ogólnopolskie na jesień i na wiosnę, Mamy wakacje w tym roku. My no akurat robimy rekolekcje lokacyjne, gwastami w tygodniu lipca. Wszystkie informacje są na stronie internetowej, ww.sych.org w zakładce ludzi. Tutaj jest też nasze stoisko. Można y, zabrać ze sobą modlitwę, intencji małżeństwa, z trudnością, ale tak sami nie przeżywacie z jakiejś trudności, poznacie takich, którzy y, po prostu potrzebują ratunku, potrzebują modlitwy. Im szybciej, tym lepiej. Obrigado. Exactly.